Jak łączyć esport ze studiami? Czy w ogóle da się łączyć e ze studiami? O tym będziemy rozmawiali sobie dzisiaj na antenie Radia na 91 na 91,6 FM w audycji Maszczy Życia, Adam Berdzik. Miłosz Szymczak oraz Klaudia Wawrzyniak, czyli wiceprezes Akademickiego Stowarzyszenia e na Politechnice Wrocławskiej. Cześć! Cześć! Z którą dzisiaj porozmawiamy właśnie o e i o tematach z tym związanym. Także zostańcie z nami, gramy do 12.00. Klaudia Wawrzyniak jest naszym dzisiejszym gościem w audycji Masz Życia, w której rozmawiamy o e-sporcie. Również z tej okazji, że Klaudia jest wiceprezesem Akademickiego Stowarzyszenia Esportowego na Politechnice Wrocławskiej. Może zaczniemy ogólnie od tematu e-sportu w Polsce, bo eSport w Polsce ma krótką historię, przecież niedawno się przecież tak naprawdę rozwinął na dobre na tyle, żeby ludzie zainteresowali się w ogóle tym tematem, żeby gdzieś tam nawet już w telewizji naziemnej można było dojrzeć jakieś transmisje z różnych imprez sportowych, no plus to, że w Polsce od dawna już właściwie odbywa się w Katowicach finał Intel Extreme Masters, więc to wszystko powoli nabiera tempa i myślę, że eSport jest coraz bardziej widoczny w branży w tej strefie niezwiązanej koniecznie z grami. Masz na myśli jakąś branżę czy strefę akademicką, tak tak mi się wydaje, bo Klaudia jest jeszcze studentką, studiuje na Wydziale Informatyczno-Elektronicznym, dobrze pamiętam? E, informatyki i Zarządzania. Przepraszam bardzo, Informatyki i Zarządzania. W każdym razie w Polsce mamy już kilka organizacji, może Państwo są świadomi, może nie, które dosyć prężnie działają we e-sporcie. nie mówię o tym e-sporcie profesjonalnym, mówię o tym e-sporcie studenckim i drużyna Politechniki Wrocławskiej, inżynierzy, ma już jakieś sukcesy, jeśli chodzi o scenę sportową akademicką w Polsce. Продолжение Jakie? Tak, dokładnie. Zajęliśmy, znaczy chłopaki z różny League of Legends zajęli pierwsze miejsce w lidze akademickiej w pierwszym sezonie, a tak naprawdę w sezonie zerowym można to tak nazwać. W drugim sezonie, który finał odbywał się we Wrocławiu, właśnie na Politechnice Wrocławskiej zajęli drugie miejsce. Pierwsze miejsce zajęła Politechnika Gdańska. Następnie wygraliśmy Edu Esports League. Nie przegraliśmy tam żadnej mapy. Pojechaliśmy na University Esports Master i tam zajęliśmy trzecie miejsce i byliśmy dosłownie tyci, tyci od pojechania do Chin i tak naprawdę pojechalibyśmy, ponieważ drugie miejsce nie pojechało, no ale tak wyszło zdarzyło. jak wyszło. Czyli to znaczy, że jakby inżynierzy czy w ogóle PWR bierze udział w kilku różnego rodzaju rozgrywkach esportowych. Mamy ligę akademicką, mamy ligę Edu Esports, mamy ligę, czy ligę, czy właściwie zawody e-AMPy, tak. mamy jeszcze University Esports Masters. Czy to twoim zdaniem jest dużo, czy, czy ciągle jest miejsce na przykład na kolejną tego typu organizację, czy ligę w Polsce, czy właściwie bardziej, dużo lepiej byłoby dla studentów, którzy marzą o tym, żeby na przykład zostać sportowcami, żeby ta tutaj czwórka się utrzymała i żeby jakby zamiast tworzyć nowe twory, to lepiej rozwijać to, co mamy teraz. Jeśli chodzi o tutaj polską scenę akademicką, no to mamy ligę akademicką, która jest jakby oddzielną ligą, ale mamy też EDU, EDU Sports League, po której jak się ją wygra, w tamtym roku można było właśnie prezentować Polskę w University Esports Masters, więc jakby te ligi były bezpośrednio ze sobą związane. Teraz mamy jeszcze dodatkowo związane z tą ligą EAMPy, czyli zwycięzcy. Y, E ampów pierwsze i drugie miejsce, e, mają jakby slota w drugiej fazie e, wiosennej turnieju e, EduSport. League. To może jeszcze tylko zapytam cię, ilu studentów, e, plus minus, twoim zdaniem, czy z twojego doświadczenia, e, bierze udział właśnie w takich ligach esportowych e, e w, w całej Polsce? To jest 100, 200, 300 mm. e, zawodników, którzy, którzy właśnie mierzą się e, głównie chyba w LOL-u w dzisiejszych czasach, ale o tym jeszcze sobie porozmawiamy, może za chwilkę, w czym? Jeśli właśnie chodzi o taką scenę Lola, no to w wszystkich tych turniejach w topce, czyli powiedzmy w pierwszej czwórce, znajdują się jednak te same drużyny. Jeśli chodzi o powiedzmy całą szesnastkę drużyn, jeśli to jest na przykład 16 czy 32 drużyny, no to tam już się zmienia i czasami nawet y jedna uczelnia ma dwie reprezentacje. Taka była sytuacja chyba w Uniwersytecie Gdańskim, którzy w lidze akademickiej wcześniej mieli morsy, teraz mają chyba Trytoni. Jeśli dobrze pamiętam, albo syrenki, żebym, żeby, żebym nie skłamała któraś z tych nazw. Natomiast e, ile z tych osób? Myślę, że Ilość osób, które chciałyby wygrać w takiej y, lidze jest naprawdę duża, ale z tego powodu, że miejsca są naprawdę bardzo ograniczone, i czasami jest więcej chętnych uczelni niż slotów w takim y, turnieju, że trzeba grać dogrywki pomiędzy różnymi y, uczelniami, żeby y, jakby wyłonić najlepszą. Więc prawdopodobnie to jest 100, 200, tak jak mu mówiłeś, osób, ale tych chętnych, takich, którzy chcieliby się pojawić na takiej scenie, pokazać się, że kurczę, my jesteśmy studentami, ale też gramy, też jakby ta pasja esportowa w nas jest, jest, na pewno dużo, dużo więcej i tych turniejów jest potrzeba. Jest potrzeba coraz więcej, ponieważ to pokazuje, że możesz iść na studia i możesz grać. Możesz jakby jednocześnie uczyć się, spełniać na przykład swoje marzenie o bycia, Inżynierem, tutaj informatykiem, czy po prostu iść i nie wiem, zrobić filologię angielską, a jednocześnie pokazać się na tej scenie sportowej i spełniać takie trochę dziecięce marzenia, no bo jednak gry komputerowe grało się jako dziecko na początku, a później to przechodziło już coś bardziej profesjonalnego. I uważasz, że taka scena akademicka, jeśli chodzi o studentów, to może być dobrą kuźnią kadr e, dla przyszłych potencjalnych zawodników? Czy już... Bycie studentem to jest troszkę za późno dla takiego człowieka, który myśli o zostaniu profesjonalnym sportowcem i w pewnym momencie będzie musiał wybrać, albo kończymy studia, zdobywamy tytuł naukowy, albo jednak zajmujemy się sportem, czy jednak da się połączyć jedno z drugim. To też wszystko zależy. Bo nie wiem, czy wiesz, ale na przykład w Ameryce, jeśli chodzi o LOL, w LCS-ach średnia wieku to jest 27 lat. Więc tam. To ludzie po studiach. Tak, to są już ludzie po studiach. Jest tam naprawdę bardzo dużo właśnie starszych graczy. Tych młodszych jest niewiele. I jakby są nawet zawodnicy, którzy zaczynali grać od pierwszego sezonu i przewijali się przez te wszystkie drużyny i grają do tej pory. Który, który teraz mamy sezon 7-8 w tutaj LOL-u? Więc to nie jest tak, że jeśli pójdziesz na studia, to nie masz już szans na karierę sportowca. Wiadomo, to jest dużo trudniej, bo musisz łączyć i studia, i e sport. ale nawet w tych ligach, które mamy, są tutaj gracze, którzy naprawdę nie tylko uczą i grają jakby w ligach akademickich, ale grają też w polskich innych drużynach, które są naprawdę bardzo dobre i występują na dużo większych turniejach niż tylko akademickie. Więc to da się wszystko połączyć. A twoim zdaniem właśnie jaki jest taki optymalny wiek dla e-sportowca? Bo w przypadku sportu zwykłego to zazwyczaj chodzi jednak o wytrzymałość sprawność fizyczną i to jest wiek, który zaczyna się już w okolicy 20, a przy 30 lat to już jest końcówka kariery, chociaż nie wiem, taki noriaki kasai na przykład zdaje się ignorować wszystkie takie... Jaki on też ma sport. Jak on też ma sport, troszkę inny zupełnie. Ale tutaj też ważne jest to, żeby zachować koordynację ruchu, żeby mieć dobry refleks i myślę, że to też może z wiekiem trochę maleć. Tak, jeśli chodzi o na przykład y, osoby, które grają w LCSach, no to e, tam e, były takie sytuacje, że osoby były za młode, żeby zagrać. Już byli tak dobrzy, ale nie mogli jeszcze wystąpić, ponieważ nie pozwalał im na to wiek, więc najczęściej jest tak, że jeśli nie zostaniesz esportowcem do tego 22 powiedzmy roku życia, takim profesjonalnym, mówimy o takim e sporcie, dzięki któremu możemy się utrzymać i możemy sobie po powiedzmy jak sportowcy uzbierać pewną pulę i z tego nadal się móc utrzymywać, robiąc już coś innego, no bo wiadomo sportowcem nie... Więc tak myślę, że do 22 roku życia, jeśli już się coś osiągnie na tej scenie esportowej, no to dalej można grać. A jeśli jesteście ciekawi na tym, jak dołączyć do ASE, albo jakie ASE ma cele i co dla Was może zaproponować, o ile jesteście oczywiście studentami, to zostańcie z nami, bo zaraz będziemy na ten temat przypytywać Klaudię. Naszym gościem jest Klaudia Wawrzyniak wiceprezes ASE PWR i właśnie o Akademickim Stowarzyszeniu e-sportowym Politechniki Wrocławskiej teraz będziemy tutaj dociekali Klaudia powiedz nam Dlaczego w ogóle, skąd pomysł powstania esportowej organizacji na Politechnice Wrocławskiej? W pewnym momencie zauważyliśmy, ile jest organizacji na Politechnice Wrocławskiej, które angażują się w bardzo różne jakby dziedziny życia na uczelni, ale zauważyliśmy taką lukę, że nigdzie nie ma organizacji esportowej. To jest jednak zajęcie, to jest jednak rzecz, która interesuje bardzo wiele osób. Aktualnie to bardzo, bardzo mocno widzimy. I postanowiliśmy, żeby tą lukę w pewien sposób za, jakby zapełnić, ponieważ nie dość, że mieliśmy osoby, które chciałyby tą organizację tworzyć, to mieliśmy jeszcze wsparcie ze strony Jaroka, który jest we Wrocławiu. I dzięki temu to nas w pewien sposób popchnęło do tego, że wiedzieliśmy, że jeśli założymy taką organizację na Politechnice Wrocławskiej, to nie tylko będziemy mieć wsparcie ze strony Politechniki, ale też będziemy mieć wsparcie od jakiegoś partnera zewnętrznego, który sam nam powiedział, że to jest świetny pomysł, zróbcie to, my wam pomożemy i jak na razie przechodzi to nam naprawdę bardzo fajnie. To w takim wypadku chciałbym cię zapytać, bo jesteście stowarzyszeniem, które istnieje na Politechnice raptem miesiąc, zdaje się póki co. Jesteście jeszcze w fazie jakby zbierania chętnej hoty jeszcze o tym, jak się skontaktować z Klaudią. Jeśli chcielibyście dołączyć do takiej organizacji, to będziemy mówić, ale ja chciałem zapytać w takim wypadku, jak wyglądają wasze cele na najbliższy rok, tak? Rozumiem, że musicie z, strukturę sobie ustabilizować, ale jeśli chodzi na przykład o, o plany. Już macie coś w głowach, jeśli chodzi o organizację tego turnieju, albo o występy jakieś pod egidą Politechniki Wrocławskiej? Znaczy tak, e, aktualnie gramy kilka turniejów i te turnieje chcemy dograć jako ase, czy jako e, inżynierzy, bo jakby inżynierzy to jest nazwa naszej e, sekcji w e, League of Legends i e, R6. I po taką... R6, tylko powiem Państwu, że chodzi o Rainbow Six, tak. Siege, czyli taką strzelankę. Tak, dokładnie. Naszym jakby najbliższym celem, takim, który chcemy osiągnąć powiedzmy nawet nie do końca tego roku, tylko w ciągu kilku miesięcy jest budowanie takiej fajnej kadry właśnie esportowej, czyli jakby żeby wyodrębnić z Politechniki Wrocławskiej te osoby, które bardzo jakby tym esportem się pasjonują, które chciałyby... Nie tylko może reprezentować Politechnikę, ale, ale jakoś tak organizacyjnie dołączyć do tego, co robimy, pomóc nam właśnie w tworzeniu turniejów, bo naszym takim małym marzeniem jest postawieniu, postawienie kilka turniejów na Politechnice wraz z Politechniką, czy właśnie wraz z Jarokiem, żeby pokazać, że Politechnika też takie coś może zrobić, że my możemy coś takiego zrobić wraz z ich wsparciem, a przede wszystkim pokazać, że to jest fajna rzecz. Że to nie jest tylko siedzenie przed komputerem i granie w gry, tylko sprawienią, że to będzie coś, co będzie popularne, co będzie coś, co będzie ciekawe nam na Politechnice i coś, co spowoduje, że mm, ja bym chciała iść na Politechnikę Wrocławską, bo tam jest fajna organizacja, bo tam rozumieją, że gry to jest coś fajnego. Właśnie o to chciałem Cię zapytać właściwie, jak sądzisz, czy uczenie już niedługo, bo jednak chyba obiektywnie należy stwierdzić, że popularność sportu w Polsce ogólnie rośnie, czy w ogóle rośnie popularność sportu. Czy dla takiej uczelni jak Politechnika Wrocławska, która, tak jak zresztą każda inna uczelnia, musi walczyć o tego studenta, czy posiadanie takiej profesjonalnej, czy zorganizowanej sekcji e sportowej to może być dla, dla uczelni na przykład czynnik właśnie ściągający tych studentów, czy to jeszcze nie jest ten etap? Myślę, że jak najbardziej tak i nawet troszeczkę się dziwię, że to jest zrobione tak późno, ponieważ... E nie mówię tutaj o uczelniach polskich, tylko mówię o uczelniach, które są w innych krajach. Tam ten e-sport jest dużo bardziej jakby rozwinięty i popularyzowany na jakby uczelniach i tam studenci przykładowo dostają stypendium e-sportowe. U nas jeszcze tak bardzo w tą stronę nie idziemy, natomiast Politechnika sama jakby ten Esport uważa za coś, w co warto inwestować i chce nam w tym wszystkim pomóc. Jeśli chodzi, czy jest to coś, co może przyciągnąć studenta. Jak najbardziej może przyciągnąć studenta. Sama wiem po sobie, czy po moich kolegach, którzy grają w drużynie. Jeśli mieliby wybór iść na uczelnię A albo na uczelnię B i w uczelni B byłoby jakieś właśnie stowarzyszenie sportowe, które dawałoby im Możliwość grania w turniejach, możliwość jakby rozwoju tego esportowego, tworzenia tworzeniu jakichś eventów. Bardzo dużo osób chce jakby dołączyć do nas, żeby tworzyć te fajne eventy, żeby jakby poczuć jak może wyglądać taki profesjonalny, czy tam półprofesjonalny, bo jesteśmy dopiero tak naprawdę na początku na naszej drogi, taki esport, więc e, tak, to jest jak najbardziej super rzecz. Ja wybrałabym. Uczelnie numer B. Tam z organizacją e sportową. Tak, tak. A czy Twoim zdaniem posiadanie reprezentacji na uczelni to jest jakaś nobilitacja dla, dla drużyny? Bo dzisiaj jest dość rozproszona ta, ta działka z drużynami. Zazwyczaj drużyny przynależą do jakichś firm, producentów sprzętu, na przykład. Rzadziej w Polsce chyba się rzadziej zdarza, żeby jakiś klub sportowy, taki sportu fizycznego, miał swoją sekcję e-sportową. Czy Twoim zdaniem to, że uczelnie takie drużyny reprezentacje tworzą, czy to może sprawić, że jakoś się unormuje na przykład ten esport? w Polsce i faktycznie będą takie bardziej oficjalne już drużyny, które nie powstają z roku na rok i nie, nie, nie znikają nagle po dwóch sezonach na przykład. Myślę, że w ogóle wszystko na aktualnej scenie sportowej idzie w tym kierunku. Mamy tutaj przykład Wisła Płock, która jest taką właśnie y, tego typu drużyną, o której wspominałeś. Co jeśli chodzi o uczelnie? Myślę, że uczelnie bardzo chcą w to zainwestować, tylko jeszcze nie do końca może wiedzą jak. Ponieważ jest to dla uczelni temat nowy. Muszą się nad tym wszystkim zastanowić, jak to zrobić, żeby to dobrze wyglądało, żeby ci studenci poświęcili tyle samo czasu na ten e-sport, co na naukę, bo to jest jednak bardzo, bardzo istotne, ale jakby zakładanie drużyn w, czy na Politechnice, czy na jakimś uniwersytecie w Polsce może pokazać też takim potencjalnym nawet sponsorom tym, tych innych drużyn, że nie tylko same komercyjne firmy ch chcą się w to bawić, tylko miejsca, które są tak na naprawdę skupiskiem nauki, tak? Z osób, które chciałyby, po po powiedzmy, robić co coś technologicznego i tak samo... A nie cierpimy trochę na tym, czy właściwie uczniowie obecni, powiedzmy, klas maturalnych nie cierpią trochę w związku z... Takim dosyć negatywnym stereotypem gracza, który chyba nadal panuje, tak, że to jest okularnik zamknięty w domu, który nigdzie nie wychodzi, ma odpalony komputer 24 godziny na 7 i właściwie, cytując słowa Zbigniewa Bońka, tylko wali w tą klawiaturę, ten w ten joystick, przepraszam bardzo, i, i właściwie nic więcej z tego nie wynika. Myślę, że ten obraz takiego gracza właśnie dzięki esportowi, dzięki jakby rozwojowi esportu, że ci ludzie, którzy przez cały czas siedzieli w domu i grali po te 10 czy tam nawet 12 godzin dziennie w daną grę, wychodzą z tych domów i właśnie na takich turniejach typu właśnie Liga Akademicka, y, Ampy, mogą wyjść i się pokazać. Ja mówię to głównie o turniejach akademii, na myśli też inne turnieje po prostu typu organizowane przez Polsat. Wychodzą z domu i się pokazują, że no, ja nie tylko siedzę w domu i gram w grę, ja tutaj do was wychodzę, wy mnie widzicie, jestem prawdziwym człowiekiem, i wcale nie wyglądam jak typowy y, ok okularnik, powiedzmy sobie, szczerze. Dobrze, że wspomniałeś o tej gra na koniec, bo będziemy jeszcze dyskutowali o tym, w co grają współczesni studenci, w co mogą się zmierzyć co mogą trenować, także zostańcie z nami tak jak w sporcie klasycznym mamy dyscypliny, tak i tutaj w e sporcie można poszczególne tytuły nazwać dyscyplinami. Myślę nawet, że w obrębie jednego tytułu można wyróżnić nawet kilka dyscyplin. Jakie twoim zdaniem Klaudia są takie najpopularniejsze e-sportowe gry obecnie? Jeśli chodzi o top 1 i top 2, no to na pewno będzie League of Legends. Jeśli chodzi o top 2, no to prawdopodobnie będzie to Counter Strike Global Offensive. Zastanawiałabym się, może jeszcze na Rainbow Six Siege? Może na jakiegoś her Stona, może na którąś część FIFY na przykład 19, jeszcze Overwatch właśnie, warto zauważyć, że jest jeszcze Overwatch, no to właśnie, może League of Legends, Overwatch i Counter-Strike to są te trzy główne gry, które są teraz najbardziej popularne i które jakby najczęściej występują na turniejach, między innymi jak akademickich. Czyli jeśli na przykład obecny maturzysta, który wybrał już sobie przedmioty do zadania na maturę, kolejny problem ma przed sobą, na jaką uczelnię ewentualnie chciałby pójść no i zdecyduje się na Politechnikę Wrocławską, bo tu jest właśnie ACPWR, to w takim wypadku Jaką dyscyplinę powinien zacząć trenować, żeby mieć szansę dostać się do reprezentacji Politechniki? Gdzie jest y, najtrudniej może? W League of Legends? Jak najbardziej. Myślę, że to jest najwyższy pułap. Tutaj e, oczekujemy zawodników przynajmniej na takim poziomie, jakim dotychczasowo mamy. Nie jestem pewna, czy jakiekolwiek w ogóle zawodnicy się e, pojawią, ponieważ jeśli przychodzisz na Politechnikę Wrocławską, to do tej pory było tak, że musiałeś rezygnować z tych gier. Znaczy to nie chodzi nawet na Politechnikę Grosławską, tylko na każdą jakby uczelnię przychodzisz, to nie możesz już poświęcać tyle czasu na gry komputerowe. I co się w tym momencie dzieje? Przestajesz być aż tak dobry. Ale teraz, dzięki temu, że my jesteśmy, jako organizacja, te osoby, które do tej pory jakby wiedziały, że już nie będą mogły grać w gry kompletnie, jakby ten esport nie jest dla nich, mogą przyjść, Mogą się uczyć, mogą studiować, ale mogą właśnie jednocześnie grać w gry i nie, jakby nie spadać z tego swojego wymarzonego y, poziomu. A jak wygląda właśnie możliwość trenowania, bo oczywiście mo można robić wszystko y, zdalnie przez internet. Y, czy spotykacie się na, na przykład właśnie w celu y, nie wiem, trenowania, omawiania strategii czy czegokolwiek, czy to jest raczej tak, że jednak y, umawiamy się na grę y, zdalnie w danych porach y, regularnie i tak wyglądają przede wszystkim treningi. Do tej pory wyglądało to tak, że gracze czasami grali grały Screamy, czyli takie jakby pojedynki pomiędzy innymi drużynami, takie nieoficjalne, nigdzie nie pokazywane, bo to o to, to chodzi, żeby inne drużyny jakby nie widziały, jakie taktyki się trenuje. A przed danym turniejem też bardzo często po prostu omawia się taktykę na daną drużynę, w przypadku na przykład League of Legends, piki, bany, czy co, co, co będziemy po prostu grać. A jeśli chodzi o na przykład to, co chcemy, żeby uzyskać, to chcemy uzyskać miejsce, to jest naszym takim największym marzeniem, jeśli chodzi o Politechnikę Wrocławską, chcemy stworzyć miejsce, gdzie takcy gracze mogliby się spotykać w piątkę, czy w szóstkę, w zależności od gry, i po prostu trenować razem, taki gaming room. To jest naszym marzeniem, czy się uda? Nie wiem, na pewno dam znać a w takim wypadku e, wymieniłaś nam kilka gier, większość z nich było zespołowych, bo zarówno Counter Strike Global Offensive, jak i League of Legends e, jak i Rainbow Six, to są gry e, zespołowe jest jeszcze jedna gra, która wzbudza sporo kontrowersji, jeśli chodzi o jej przyporządkowanie e, do tej kategorii, przynajmniej moim zdaniem, bo mówię o Fortnite, oczywiście, najpopularniejszym obecnie Battle Royale i w ogóle e, fenomenie chyba na skalę światowym e, należy tak mówić, moim zdaniem ta gra jeszcze nie jest gotowa na esport, jeszcze nie jest esportowa, za co uwagę, że jak najbardziej jest esportowa, a jestem ciekawy, Klaudia, co ty o tym myślisz? Czy na przykład wydaje ci się, że obok Lola, obok CSGO, obok Rainbow Six, Fortnite może być kolejnym tytułem, który naprawdę będzie w stanie przyciągnąć no, młodych ludzi, bo głównie grają w Fortnite, a młodzi ludzie do esportu? No jeszcze widzów przede wszystkim, bo zawodnicy no, to jedno. Jeszcze widzów, oczywiście. Tutaj moje zdanie jest takie bardzo podzielone z dwóch powodów. Po pierwsze, nie ma konkretnych wytycznych, które mówią co jest esportem, a co nie jest esportem. To nie jest jeszcze oficjalnie nigdzie spisane. Nie można powiedzieć, że ta gra jest esportowa, ta gra nie jest esportowa. Natomiast te gry, które wcześniej wymien jakby wymieniliśmy, mają pewien tryb, przynajmniej niektóre aspekta, w którym widzimy od góry pokazaną planszę jakiejś gry, mapę jakiej jakiejś gry. Widzimy wszystkich zawodników, Widzimy jak oni grają, a nie widzimy tylko jednego zawodnika z tak, takiego okna widoku w grze komputerowej, jakby, jak on widzi na swoim komputerze. Co się dzieje właśnie, jak w Fortnite mamy coś takiego, że widzimy najczęściej tylko jednego zawodnika, a nie kilku. Niektórzy zawodnicy mają bardzo specyficzne y, tryby gry, mogą w jednym miejscu załóżmy spędzić 10 minut, no i ten gameplay... W którym przez 10 minut obserwujemy jednego zawodnika, który patrzy się przez dziurkę, tam, że tak powiem, odklucza i próbuje ko kogoś zestrzelić, może być troszeczkę nudny. Dlatego w Fortnite jest taki problem. Natomiast gdyby to było stworzone w jakiś fajny sposób, jakby twórcy wymyślili, jakby to pokazać tak bardzo dynamicznie i bardzo ciekawie, to mogłaby być naprawdę bardzo fajna gra e sportowa. Pytanie tylko, czy na tyle dobra żeby utrzymać się w tym świecie e-sportu tak długo jak inne. A nawet gdyby właśnie była możliwość oglądania rozgrywki z Fortnite'a właśnie w trybie Spectadora, czyli obserwując jakąś większą liczbę graczy, czy to faktycznie byłoby już na tyle rozrywkowe, na tyle fajne, żeby ludzie sieli to na żywo oglądać? Myślę, że tak, ponieważ aktualnie sam Fortnite ma bardzo, bardzo dużo widzów. Pytanie tylko, czy ta ilość jakby się zachowa. Bo widzieliśmy w ciągu ostatnich lat bardzo dużo gier, na które był wielki boom, który wszyscy uwielbiali, wszyscy oglądali, mieli milionowych, po prostu miliony osób oglądały tę grę na przykład na twitch.tv i nagle wszyscy o tym zapominają kompletnie, jakby ta gra nie jest na tyle ciekawa, twórcy ją na tyle nie rozwijają, żeby ona mogła pozyskać, znaczy pozostać na tej scenie sportowej dłużej. Przypomnijmy, że w trzy Życia w Akademickim Radiu Luz, dzisiaj rozmawiamy o e-sporcie, a między innymi dlatego, że z nami w studiu jest Klaudia Wawrzyniak, która jest wiceprezesem Akademickiego Stowarzyszenia Esportowego na Politechnice Wrocławskiej i te organizacje, to stowarzyszenie sobie dzisiaj przybliżymy, bo no powiedzmy nowość na Politechnice Wrocławskiej myślę, że jak studenci się dowiedzą, to może być sporo osób, które chciałyby mieć w jakikolwiek sposób coś wspólnego z tą organizacją, bo przecież wielu z nas gra na co dzień w gry i może niekoniecznie chciałoby być już zawodnikami jeśli chodzi o esport, ale na pewno gdzieś tam przełożyć swoją rękę do tego, żeby ten e sport w jakiś sposób promować. Tak jest i dlatego chcielibyśmy zapytać Klaudię, po prostu e, też wy drodzy słuchacze być może znajdziecie nowe powołanie i zostaniecie e, członkiem Akademickiego Stowarzyszenia Sportowego e, tylko oczywiście no musicie umieć podstawowe rzeczy albo właściwie jakieś konkretne rzeczy to państwo Klaudia, w takim wypadku, kogo takie młode stowarzyszenie studenckie potrzebuje najbardziej, jak rozumiem, nie potrzebujecie inżynierów, bo już sami inżynierzy w drużynie i sami inżynierzy, w za albo przyszli inżynierzy w zarządzie, to w takim wypadku, kto, jaka osoba, z jakimi umiejętnościami, może drodzy słuchacze, będzie to ktoś z was, w takim asie mógłby się do czegoś przydać. Jeśli chodzi o kogo potrzebujemy, no to pewna ilość osób, a jakby stanowiska, których potrzebujemy pojawiły się na naszym fanpage'u, tam też znajdziecie informacje. Natomiast jeśli miałabym wam powiedzieć o tym teraz, no to przede wszystkim poszukujemy najlepszych graczy w takie tytuły jak League of Legends, Rainbow Six Siege, czy Counter Strike Global Offensive i Overwatch. Natomiast takich osób bardzo funkcyjnych, które mogłyby nam pomóc w organizowaniu turniejów, pisaniu artykułów, monterów filmików, bo my tutaj planujemy stworzyć bardzo fajny content na YouTubie, czy na Twitchu, właśnie streamerów. Osoby, które chciałyby pomóc nam w właśnie, tak jak wcześniej wspominałam, nawet nie organizowaniu tych turniejów, tylko całej e, tej specyfice organizacyjnej na Politechnice, czyli spraw związanych z finansami na Politechnice, czy właśnie z, e, z promocją, które chciałyby tak bardzo mocno się zaangażować i które... Przede wszystkim lubią esport, bo jeśli chcą być z nami, muszą lubić esport. sport no właśnie, bo tak się utarło, że jak esport to gracze, a właściwie gracze to są tylko tam na samym szczycie tej całej ogromnej piramidy ludzi, którzy no muszą... Stworzyć cokolwiek, żeby ci gracze mieli gdzie grać. No tak, jeżeli mamy dwa zbiory graczy i e sportowców, to to ich przecięcie nie jest takie duże, jak, jakiego moglibyśmy się spodziewać. E, ja na przykład z programu, a chyba nigdy nie obejrzałem w całości żadnej transmisji e sportowej, e, no, nad czemu bolewam, ale trzeba naprawdę się w, na niektórych tytułach znać, żeby móc je w ogóle z jakimś takim, z jakąś e satysfakcją w ogóle oglądać i śledzić, bo nie do końca znając reguły, można się świetnie przy czymś bawić. Ma, to, ma rzecz, to ma znaczenie przy każdego typu w sporcie, ale jeśli chodzi o gry, to chyba w szczególności. Ja tylko jeszcze zapytam, cię, Klaudia na szybko, czy warunkiem dołączenia do waszej organizacji jest bycie studentem Politechniki Wrocławskiej? Jeśli ktoś chce z nami jeździć na przykład na jakieś eventy albo jakby korzystać z tego, co polityka, Politechnika Wrocławska nam daje, tak, musi być studentem. Natomiast, jeśli ktoś pójdzie z nami na jakieś na przykład tour, sam, sam sobie to sponsorując, jeśli na przykład ktoś będzie chciał w jakiś sposób z nami na przykład grać gdzieś, turniej, które nie są akademickie, jak najbardziej nie musi być studentem. Ale żeby dołączyć do Akademickiego Stowarzyszenia e Sportowego Politechniki Wrocławskiej, trzeba jednak być studentem. studentem trzeba być. Czy to istotne jaki i uczeni, czy na przykład mogę być studentem Uniwersytetu Wrocławskiego i zgłosić się właśnie do chęci pomocy wam przy organizacji na przykład jakiegoś eventu. Żeby być członkiem naszego stowarzyszenia musisz być studentem, natomiast jeśli byłbyś studentem innej uczelni, chciałbyś z nami zorganizować turniej, albo może na przykład założyć u siebie stowarzyszenie akademickie, na przykład ASE Uniwersytetu albo innej Politechniki, to bez problemu możesz z nami się skontaktować, na pewno pomożemy. Tak, słyszeliście, Klaudia licencjuje nazwę, także nie ma problemu, jeśli chcielibyście założyć swoje własne ASE, to droga jest ku temu otwarta, jeszcze tylko podam, że jeśli ktoś z was byłby zainteresowany i spełnia warunki, o których mówiła Klaudia, to możecie się zgłaszać na adres mailowy kontakt.acpwrmaupa.gmail.com Kom. Oczywiście jest tak, już rozumiem, ma swój działający fanpage na Facebooku, tam też zapewne się można kontaktować, no i myślę, że w przyszłości będziemy mogli też zobaczyć e, rzeczy od ase właśnie, jak Klaudia mówiła, na YouTubie pewnie, a być może też na Twitchu na żywo. A my tymczasem będziemy się żegnali, dziękujemy bardzo za tą godzinę, którą spędziliście z nami, dziękujemy Klaudii za obecność. Ja także dziękuję. I żegnamy się Adam Berdzik, Miłosz Szymczak i słyszymy się jak zwykle za tydzień o godzinie 11. Cześć! Cześć.